bardzo łatwo jest zginąć. Czyli z, w pojedynku z innym gra, graczem. Nie no, w Vermintide w było łatwo zginąć. No, no na no, wyższych ta, poziomach ta, trudności. Ta, ta, ta. Nie, już rozumiem co chodzi. Tak, tak, ale no. tutaj jest trochę inaczej, bo tutaj po prostu z daleka cię tam mogą nagle sprzątnąć, wiesz, nawet nie będziesz miał szansy Aha. się bronić po prostu. Nie, masz, masz pH, no to dostajesz się to z zawinkla i. I koniec. I po tobie. Natomiast wiesz, no to jest też to, że tam jest tych graczy stosunkowo niedużo na mapie, więc.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 Yy, za darmo sprawdzili tytuł, który mam nadzieję wyjdzie na konsolę, żebym, ja nie miał takich problemów, yy, no yy, co, coś jeszcze Wojtku? Mówiłeś, że w sumie, w sumie już nic, tak? Yy, nie, jeżeli chodzi, to już się nagadałem, to może, Dobra. <laughs> może to tyle. Yy, jak widzicie, 20 minut minęło, yy, więc idziemy do Rafała. Rafale, co tam u ciebie?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 To tak, by... tak, to, to, to już prędzej, tak, to, to już prędzej i, i w to jeszcze to jeszcze m, m, m, m, m, m, m, m, mógłbym uwierzyć, bo możesz sobie na przykład jakiegoś football managera odpalić, tak? I grać sobie 90 minut. I takie normalne 90 minut i będziesz miał tak, jak to się w życzy, no ale tak, menadżer jest ja realistyczny, miałem. tak?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 No to nie miałoby sensu też, żeby jakoś tam sztuczną inteligencję jakoś tak poprzestawiać. Nie, no to, to w ogóle kosmos był. To musiał być naprawdę realny mecz, a to chyba kosmos. Dobra, no mniejsza to. Więc słuchajcie, mundial, głównie mundial i w tym siedziałem, w tym jestem, ale, ale to oznacza, że mogłem sobie ten mundial oglądać u swoich znajomych. Więc pojechałem sobie do tego znajomego i wyobraźcie sobie, że mój znajomy miał takie urządzenie,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 O, to ja w takim razie wam później rzucę, Aha. jakby ktoś był chętny to to poproszę tam, żeby Krystian rzucił potem do do tego okay. do do newsa. Więc y, słowa summa samarum jak jak widzicie Wojtek wie co to jest Alexa, ale jeżeli ktoś nie wie co to jest Amazon Echo czy czyli właśnie nasza Alexa to jest to jest asystent asystent jakimś tam głosowy działa jak Siri działa jak Google asystent po prostu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 to na, na górze e, mikrofon jest z, to jest oczywiście e, walec, e, więc e, góra się bardzo fajnie podświetla to, to tak jakby e, e, czy, czekała co dalej chcesz jej powiedzieć i po prostu mówicie jakiś tam komentarz co tam chcecie, nie wiem, odpal mi Spotify'a to i tą piosenkę albo słuchaj, mam, mam zły nastrój chcę taką e, e, popraw mi go w jakiś sposób, albo może byśmy zagrali Aleksa w coś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 Po prostu po zdjęciu i to do tego stopnia, no, że ja mówię, kozak, mówię kozak, o, mówię o zdjęciach nawet yy, wewnątrz wyposażenia, tak? Czyli zdjęcia na przykład z środka samochodu, kiedy jest tylko fragment albo kiedy na przykład jest tam yy, dziewczyna, która siedzi, wiesz, yy, w samochodzie, coś, coś takiego, więc yy, bardzo dobrze to działa. Yy, tam zresztą trwają prace nad tym, żeby yy, te algorytmy były umieszczone bezpośrednio w telefonie, bodajże yy,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 Poza zamknięciem drzwi do mieszkania, Włączcie i włączeniem trybu Inkognito jeszcze klepnąć Aleksę po, po, po czole, tak? Dobrze. Wszystko gra. <śmiech> no, <śmiech> jeszcze, już, bez, ale już bez przesady. Nie, no, to. to, to nie wiem, ja, ja, ja tego nie odczuwam, nie. Aczkolwiek pamiętam szczerze, że mam zaklejoną kamerę. W, no wiesz, no nai naiwność W laptopie. dla Niektórych plastrę. jest cnotą, nie? No, no. no słuchajcie. No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 To bardziej o, o tym chciałem powiedzieć. To ja jeszcze jedną um, rzecz powiem, skoro już zamykamy temat Hyde Parku i wszystkich takich około, około różnych zanim spoko, do do, do, do przejdziemy. To ja wiedziałem, że tak będzie, ale słuchajcie, na, net, ja też. na Netflixie jest. I o, tom, o tym zapomniałem po prostu, a muszę o tym powiedzieć, bo serial jest cudowny, świetny, wspaniały, no nie wiem jak to inaczej określić.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 Czyli nierozwiązane, i chodzi tutaj o nierozwiązane, z nierozwiązaną sprawę zabójstwa Tupaka i Notoriusa Biga. I jest to naprawdę świetnie skonstruowany serial. Zresztą mamy tam fajnego aktora, bo jedną z głównych ról gra ten żołnierzyk z Transformerów, który tam drugoplanową taką rolą był, ale tam przez wszystkie części się przewinął i on powiedzmy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 fajnie, Netflix Originals ale to jest z, z innej stacji w Stanach, więc to nie jest Netflixa Netflixa, tylko po prostu mają to może we współpracy prawa. to jakoś robili, nie? E... ja mam tutaj USA więc nie wiem nie, A w chyba dali wykorzystacie z Showmaxa może. w jakikolwiek sposób to, to, to, bo w Polsce to jest dosyć popularna platforma trochę za sprawą Ale Kleja, z czego? Showmax.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 i rasizmu. To jest aż straszne, więc nie ja będę ich wywlekał na zewnątrz, nie ale... Nie, nie, spokojnie, spokojnie. Otwórz się, Wojtek. Ja nie posłucham. No? Nie, nie, no, to co ty. Ale nie, nie, oczywiście, że... Ale, coś ale ty się wcydź, rasizmem, nie chciś, nie jesteś nie, nie bardzo... rasizmu, bo rasizm jest w Stanach, a w Afryce nie ma rasizmu. Tam wszyscy są czarni. I nie mają nie, co nie, kraść, więc... Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, w porządku, ale mnie z tym, tylko po prostu, co może Anglika interesować się z Afryki? To znaczy... Ja nie mówię, że one są durne, nie? Ale to nie, masz, to nie to... ma interesować Anglika. Aha, to jest dla uchodźców, znaczy dla tych... Dla uchodźców, wiesz? ja pierdolę, tak. No nie wiem, no pytam... Tak, no, jak... znaczy tak mi się wydaje, tak, T tak mi się wydaje, ale nie, nie mam pojęcia. Ale powiem ci, że byłem na tym się, bo chciałem sobie to ogarnąć i patrzę, a tu po tytułach że Afryka, że coś tam, że jeszcze jakiś inny kraj, że jeszcze jakiś inny może kraj. Ty, jakiś inny kraj tego, i... Może trafiłeś na jakiś, nie wiem, słuchaj, może trafiłeś na afrykański tydzień. Nie <słuchaj> tym razem, nie tym razem. Nie, nie, nie, w ogóle te, te seriale to są jakieś z dupy i powiem wam, że a to jak w Lidlu, kurwa, będziesz że miał, nic, miał zaraz włoski nic nie w Penecji, ci tam pierdolną. No, dokładnie. Uruchom Urką sprawdzisz raz, może teraz będziesz na przykład miał zamiast australijski.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 Yy, nie ma za specjalnie jakiś tam no, Niemcy to może, czy tam Francja to oni są jakimś potentatem, to, to jeszcze ich biorą, ale takich niszowych nie ma yy, a na przykład się zdarzają yy, ukraińskie ostatnio ciekawe dlaczego ukraińskie. Pol, polskie w Anglii puszczają, ukraińskie już puszczają w, w, w Polsce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 No, Wojtku, bo coś chciałeś powiedzieć. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że w ogóle swoją drogą, nie wiem czy czy wiecie, ale zaczyna się kolejna fala, to znaczy Ukraińcy już się przenoszą na zachód. I nawet nie, jest oczywiście mnóstwo Ukraińców w Polsce, którzy pracują gdzieś tam w różnych, nie, zawodach, gastronomia, budownictwo i tak dalej, ale jest problem z budownictwem taki, że już nawet Ukraińcy nie chcą pracować w firmach budowlanych.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 Taki teren, ja nie mówię, że nie już no, jest oczywiście, ten, słuchaj, ten, no, oczywiście jakaś tam Biedronka mniejsza się, płaci nie? teraz, wiesz, 3000 na dzień dobry i w niektórych to żeby się zapytać o to, co gdzieś leży, to się musisz pytać, kurde, wiesz, matki z dzieckiem, bo żaden ekspedient ci nie powie po polsku. Poza tym i na kasie. No, także są takie akcje, nie? Są takie akcje, więc, e, słuchajcie, więc zaczyna się być, zaczyna być dziwnie trochę. Ja wam wyślę, ja wam wyślę. <laughs> Najgorsze jest to, że on to zrobi, nie? Ja mam jeszcze screena pierwszej strony mojego showmaxa. Eee, na no, powiedzmy, niech będzie na Discordzie. O tam jumbo jumbo jumbo. Ale I bym oglądał. Zobaczcie sobie, dobra idzie, zobaczcie sobie co mam. Więc tak to wygląda z Ukraina, z Ukraińcami naprawdę. Aby byłeś Rafale na takim filmie? Bo jestem ciekaw, czy są czy jest oryginalna ścieżka dźwiękowa i są polskie. No dobra. tak. No. Chwila, przerywnik. Pora, pora na reklamę. Krystian szuka, szuka tego jakiejś obrazka, więc pora na dowcip. Okej, okay, dobra, już, już poszło. Wchodzi Oj. facet do baru, cicho, teraz mówię dowcip. Okej. Okay. Wchodzi facet do baru i tak podchodzi do barmana, nie? Mówi, no tam poproszę pięćdziesiątkę. Tam wiskacza, nie? A ten mu polewa, tylko wiskacza, tam rozmawiają ten. A no, jest tak, już powoli ludzie wychodzą, nie? Leci tam gdzieś w tle, w tle leci jakiś przyjemny jazzik. Jest wesoło, nie? No on mówi, no to wie pan co, to może jeszcze jedną pięćdziesiątkę tego wiskacza, nie? No i on polewa tą kolejną pięćdziesiątkę. No i tak rozmawiają, rozmawiają, nie? No i tam mija wieczór, muzyka, nastroje tam, nie? I ten, i ten facet w końcu tam się, ten, ten, ten mówi. A mija wieczór przy dwóch pięćdziesiątkach, ale lipa. No cóż, no bo on nie miał dużo pieniędzy jeszcze przed wypotą. I mówi, tak w pewnym momencie mówi do tego barmana, przepraszam, ale ma do pana takie pytanie. Jest pan może gejem? A baron mówi, ależ skąd?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 Tak czy siak, Netflix idzie do góry, a HBO dalej kosztuje 20 zł. I jest naprawdę dobry, ale aplikacja apka z po prostu, ale, ale, ale content tam jest też naprawdę niezły. Ale no, przepraszam, aplikacja czegoś z Netflixa? Tak. Nie, nie, nie, Czemu? HBO, HBO. HBO. A, HBO. Ale nie, nie, nie. aplikacja Netflix... jaka? Na telewizor, na telefon? Go. Go, go, go, go. Na telefon w takim. Więc, razie, to... Nie, nie, nie, na telewizor. A, na telewizor. Jest gorsza, ale poprawili tą, która jest na telefon. To, to jest duży problem. A, no to z, z, z telefonem to nie wiem. Tam się tam się działa. No. Więc słuchajcie, chciałem, chciałem powiedzieć po prostu o tych takich rzeczach, związanych głównie z telewizją. No, akurat takie ciekawe rzeczy się działy akurat w tym temacie. Z grami dużo się nie dzieje. Zresztą wakacje są i Mundial. Słuchajcie, chcecie jeszcze powiedzieć jakieś wiadomości, czy idziemy dalej? Tum, tum, tum, tum. To już wiesz. Ok. No to już wiem. Dobra, okej. Okay. No dobra, ci chodziło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 Nie na dodatek, tylko na to, bo to jest na wszystkie konsole, tak? Więc teraz Hare. wyszła ta konsola na, yy, na Switcha i na Xbox. Aha, Xboxu. no tak, przez to na Switcha na... wyszło teraz, no tak. Dobra. No, więc podejrzewam, że to, to, to, to, to nie tak. jest specjalnie poszło w ogóle... Yy, Ale poczekaj poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Crash wyszedł na Switcha? Tak. To tak jakbyś mi powiedział, że Gran Turismo wyż... wychodzi na Xboxa, nie? Tak trochę. Mm, no, trochę tak. No. Ale co, co lepsze... Gadoworo chodzi na Xboxa. Nie no. wiem, czy ty masz rozbite na platformy te wyniki, ale... Nie, prostu, nie, nie. Na platformy nie. Ale wiem, że są dostępne gdzieś tam. No, I, są. I, i, I czytałem, że w tym pierwszym tygodniu ilość sprzedanych na Switcha była naprawdę niewiele mniejsza od tych sprzedanych na Xboxa. Chodzi no, ci o... Po prostu się tam nad... No, Krasza. A, bo że też na Xboxa. Między...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 Ma Marian ale, ale, Tenis, ale, ale, w którym się wszyscy jarają ale, ale i to. Ale pamiętasz, ile, ile miesięcy w, miesięcy tak naprawdę, bo nie tygodni e, Crash się utrzymywał przez wakacje na czuł przez cztery i w ogóle na liście. E, długo to trwało i no, długo trwało, trwało, trwało, trwało. gras przed 24 lat, tylko że zobaczysz, że zaraz będzie to samo z Spyro, jeszcze wiesz, w tym roku, bo e, to są dwie wiesz, cudowne gry, ale przede wszystkim.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 E, powinieneś to wyedytować. Dobry admin by to od razu wyłapał. Jak ty e... jesteś taki słaby, że kuźwa nie potrafisz linka wkleć. No dobra. Spokój się, ale Edytujek. to mi się nie zamienia tak, jakbym chciał. To nie powstaje Edytuj. mi to, co bym chciał, żeby mi powstało. E, dobra, mniejsza. to wchodźcie na nerdomaster.pl. Wojtek jak zwykle coś tam co ciekawego napisze i jak zwykle możecie posłuchać, pooglądać jego ekipy, zobaczyć co tam robią. YouTube ja to mówiłem, to mówiłem, to mówiłem, to mówiłem. No to chyba to tyle to w sumie to tyle, w sumie możemy kończyć to, 113 odcinek e, w sumie dobiega końca e, coś jeszcze chciałem powiedzieć, no i będzie 114 pewnie o tym samym, mam nadzieję, że tym razem pójdzie to co ma pójść e, a ja może powiem o way w końcu e, mięś to e, dobra, więc słuchajcie, 113 odcinek nagrywał ze mną Wojtek, o to prawda, nagrywałem wszystko się zgadza, dziękuję za uwagę